JJ Kale w drugim śniadaniu. Po drugiej stronie naszych łączy telefonicznych powinna być pani dyrektor Bożenna Dydek, dyrektor Domu Kultury Zacisze na warszawskim Targówku. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Broku, tak, jestem po tej stronie. Jakże miło Panią słyszeć, bo zanim przejdziemy do Meritum, to chciałem Pani powiedzieć, że Dom Kultury na Zaciszu to, no całe lata temu oczywiście i to długie, ale to było pierwsze miejsce, gdzie Państwo użyczyli schronienia mojemu pierwszemu zespołowi, który zawiązałem i tam w dużej sali prób mieliśmy okazję ćwiczyć przez blisko rok, także chciałem teraz serdecznie podziękować, bo jakoś wcześniej nie było okazji się bardzo. Faktycznie wiele osób jest z nami związanych i to gwiazdy niektóre, także cieszę się, że i pan. E, jesteśmy w tej chwili w Broku. Jesteśmy po przepięknej uroczystości w Radzyminie, także jest tutaj na cały autokar młodzieży i motocykliści. Ja chciałabym... To czwarty rajd szlakiem hymnu, bo o tym mamy rozmawiać. Tak. szlakiem hymnu, tak. Ja bym chciała powiedzieć, o, dzisiaj powiedział o, o tym e, pomysłodawcę tego tego rajdu wspólnego ksiądz Jan Zalewski z Danii, duszpasterz motocyklistów, który jedzie właśnie z motocyklistami przed nami, przed naszym autokarem i pozwoli pan, że oddam słuchawkę księdzu Janowi. Proszę bardzo. Szczęść Boże, ksiądz Jan Zalewski. Szczęść Boże, kłaniamy się nisko księdzu ksiądz Jan Zalewski z parafii Hartzle w Danii, tak? Tak jest. Proszę księdza, jedziecie na motocyklach, to jest czwarty rajd szlakiem hymnu. Na czym polega to piękne połączenie idei no, niewątpliwie edukacji młodzieży z motocyklistami i, i cała myśl przewodnia tego wydarzenia? Więc na pewno idea polega na tym, aby poznawać historię, rozszyfrować hymn państwowy, czyli wszystkie poszczególne strofy, wersety, które opowiadają o różnych wydarzeniach, prowadzą do różnych zakątków Europy, wskazują na różne postacie historyczne, tak, ażeby rozumieć to, co się śpiewa, a jednocześnie, żeby razem z młodzieżą i motocyklistami dojechać do tych historycznych miejsc na trasie. Natomiast motocykle same w sobie są właśnie widowiskową formą, która zwraca uwagę mieszkańców. I to, myślę, jest taka bardzo ciekawa formuła łącząca nowoczesność z tradycją, z historią. No i ona się po prostu sprawdza. A brok jest po prostu takim pięknym punktem na, na Państwa szlaku, do którego chcieliście dotrzeć. Tak jest. I teraz właśnie przekażę na chwilę pana burmistrza, który powie kilka słów. Halo? Dzień dobry, panie burmistrzu. Artur Rożek z tej strony. Jakże miło, że się słyszymy na antenie radia dla ciebie w ten chociaż sposób. Witam, kłaniam się panu. Brok na szlaku rajdu, czwartego rajdu szlakiem hymnu. Tak. Z punktu widzenia broku, jakie znaczenie ma ta gościna? Proszę pana, więc to nasze spotkanie z uczestnikami czwartego rajdu motocyklowego szlakiem hymnu narodowego ma dla nas wymiar patriotyczny. Przez takie spotkania prawda, poznajemy historię naszego narodu. Szczególnie zależy nam na tym, żeby tą historię poznawała nasza młodzież. No tak, bo to wychowanie patriotyczne młodzieży powinno polegać na tym, że, że młodzież dotyka tych miejsc, które są ważne dla nas historycznie. Tak, oczywiście. Poza tym jest to jakaś promocja dla naszego miasteczka. Dlatego, Chociażby dlatego, że rozmawiam z panem redaktorem, z dla Ciebie przyjechało dużo wspaniałych gości, przybyło dużo mieszkańców, dużo młodzieży i bardzo się cieszymy z tego spotkania. To życzę bardzo udanego spotkania. Ja też czuję się sercem związany z Brokiem, także pozdrawiam wszystkich Brokowian. Dziękuję bardzo, zapraszam do Broku. Mamy piękną pogodę, piękne ścieżki rowerowe. Piękną przyrodę. Zapraszamy do podziwiania i odpoczynku. Pozdrawiamy. Gratulujemy pomysłu. Czwarty rajt szlakiem hymnu. Jak Państwo słyszeli, wystartował dzisiaj e, i wszyscy w dobrych humorach jadą dalej. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Państwa. My sięgamy po nową polską płytę, która także ukaże się jutro dopiero. To e, płyta Maj